Witam serdecznie w nowym podcaście Sound Nation. Ja nazywam się Michał Szymański i będę go prowadził prawie że regularnie raz, może kilka razy w tygodniu. Chciałbym na samym początku powiedzieć, że podcast będzie się skupiał głównie na muzyce i w trakcie trwania audycji będę puszczał muzykę i czy to kawałki, o których będę mówił, czy to kawałki bliskie mojemu sercu, będą one przerwnikami do moich wypowiedzi. Na samym początku jako pierwszy odcinek miałem zamiar porozmawiać o czymś, co z bliskie mojemu sercu, o czymś, co lubię, o czymś, co znam i co pozwala mi na wysyp dużej ilości anegdot. Chciałem rozmawiać o Pink Floydach, którzy jakby najbardziej wypaczyli mój gust muzyczny w ciągu ostatnich lat. Jednakże to właśnie temat narzucił się sam, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich dni. Okazuje się, że 28 grudnia z Marulemi Kilimster, jedna z największych ikon, na pewno jedna z najbardziej wpływowych osób jakie były w przemyśle muzyki rockowej i na pewno, naprawdę nietuzinkowy głos i nietuzinkowy instrumentalista, który zmienił podejście do tego, jak można grać na gitarze basowej. Dlatego dzisiejszą audycję rozpoczniemy piosenką Motorhead Love Me Forever z płyty 1916-1991 roku. Zdecydowanie jedno z najwspanialszych piosenek, jakie Motorhead popełnił w trakcie swojej długoletniej kariery, bo właśnie w 2015 roku zespół świętował 40-lecie założenia. Wszystko zaczęło się w 1975 roku na pierwszej płycie Motorhead, jednakże to dopiero płyta Overkill z 1700... Boże, 1979 roku była czymś, co zdecydowanie zmieniło całą scenę. Miejmy wgląd na to, że wówczas kulował w Anglii przede wszystkim punk, czyli gatunek wyzbyty ze wszelkich reguł, często podpierający się tym, że muzycy nie posiadają zdolności muzycznych. Właśnie to miało być formą ekspresji, formą pokazania światu swojego stylu, że nie potrzeba nam zdolności muzycznych, nie potrzeba nam zdolności grania na instrumentów, nie potrzebujemy siedmiu oktaw, żeby grać muzykę i przekazywać nią coś. W tamtym okresie zespoły progrokowe, czy to popowie wykonawcy, byli w dużej mierze znienawidzeni, ponieważ reprezentowali oni ten stary porządek. Było to niczym walka romantyków z klasykami w XIX wieku, przepraszam, na końcu XVIII. Właśnie, z, właśnie na płycie Overkill Motorhead dokonał czegoś, co miało wpływ na kształt późniejszej muzyki. Kirk Hammett, gitarzysta grupy Metallica, powiedział, że w 1979 roku, kiedy usłyszał po raz pierwszy kawałek ty tytułowy z płyty Overkill, uznał, że nie słyszał nigdy nic tak szybkiego, nic tak energicznego, nic tak pobudzającego. I możemy bajdużyć, możemy wierzyć w to, że właśnie takie podwaliny muzyczne wykształciły styl, jaki prezentowała później Metallica. Oczywiście nie ma w sumie nawet co do tego żadnych zastrzeżeń, gdyż, gdyż James Hetfield sam powiedział, że gdyby nie było tutaj Lemiego, prawdopodobnie nie było tutaj by także Metalliki. Wpływ jaki Motorhead miał na kształtowanie się sceny na początku lat 80., kiedy to właśnie takie zespoły jak Megadeth, Metallica, Anthrax czy Slayer zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, jest zupełnie nieoceniony. Kiedy teraz cała masa mediów społecznościowych jest zasypana wiadomościami z kondolencjami, czy to wspomnieniami na temat Lemiego, możemy zobaczyć, że znany wszystkim Ozzy Osbourne, wokalista Black Sabbath, znany nie tylko ze swojej działalności muzycznej, ale znany też z bycia tym facetem, który odgryzł głowę nietoperzowi albo nasikał na pomnik kultu w Ameryce, powiedział, że stracił właśnie najlepszego przyjaciela. Natomiast prawda jest taka, że tym przyjacielem Oziego z Borna Lemie był nie bez powodu. Jak czytałem w książce jego biografii Ja Ozzie, Lemie był jedyną osobą, z którą Ozzie mógł tak naprawdę pić swoje ilości alkoholu. Kiedy ostatnimi czasy czytałem bodajże w Sunday Timesie, ponieważ kilka lat temu, nawet nie wiem jak dawno, była prowadzona specjalna rubryka poświęcona zdrowiu, taka jaką możemy zaobserwować w polskich gazetach, kiedy to jakiś człowiek na przykład z jakiegoś Szczecina pisze, co mnie boli, no i ktoś tam w redakcji odpowiada. Natomiast w tej angielskiej gazecie to właśnie Ozzy Osborne był osobą, która odpowiadała i pomagała wyleczyć te dolegliwości osób piszących do pisma. I było tam pytanie, co, drogi Rozji, co powinienem zrobić, jeśli jestem przeziębiony? Natomiast odpowiedź była prosta. Wystarczyło zastosować szybkiego Ozziego na gorąco. Zainteresowane czym jest ozję na gorąco, czy tam dalej. Okazuje się, że ozję na gorąco to kwarta whisky, gdzie dodaję kwarta w systemie miar angielskim, to jest nieco ponad litr lub nieco mniej niż litr, około tam, no około litra. To gorącą kwartę podgrzaną uprzednio na kuchence z cytryną serwujemy sobie w jak najszybszym czasie, tak tak, żeby, powiedzmy, nie zdążyło to stygnąć, zanim to wypijemy. No, Ozio dokładnie powiedział, że że zapomnicie o, i o chorobie, i zapomnijcie o tym, jak macie na nazwisko. Teraz dla państwa Ozio w jednej z najpopularniejszych piosenek. właśnie utwór z pierwszej solowej płyty z jego zborna The Blizzard of Oz. Mogli Państwo usłyszeć świetną gitarową solówkę w wykonaniu Randy'ego Rhodes'a, też niestety tragicznie zmarłego po bardzo krótkiej, ale jakże owocnej współpracy z byłym wokalistą Black Sabbath. Randy Rhodes zginął razem z jedną z towarzyszek podróży na ówczesnej trasie w wypadku samolotowym po dziś dzień okoliczności nie są do końca wyjaśnione, jak do tego doszło. Wracając do tematu Lemiego Kilimstera, był on odpowiedzialny za stworzenie nowej szkoły grania na gitarze basowej, ponieważ do tej pory wszyscy basiści, jak on to powiedział, plumkali jedynie na strunach, wydając pojedyncze dźwięki. On podłączył wysoki przester do gitary basowej i zaczął grać na nim kostką, nie trącając jedynie pojedyncze struny, lecz grając na niej tak, jak na zwykłej gitarze, po prostu szarpiąc wszystkie naraz w, ram w miarę możliwości, bo oczywiście pamiętajmy, że Gitara basowa ma struny znacznie, znacznie grubsze i proszę mi uwierzyć, naprawdę niełatwo jest uderzać je tak samo, jakby to się robiło na zwykłej gitarze elektrycznej czy akustycznej. Zainspirowany taką techniką był chociażby Jason Newsted, basista Metaliki, długoletni, który przejął to stanowisko po śmierci Cliffa Bartona w 1987 roku. Newstead nagroźnił mi takie jak płyty jak And For All, które niestety cierpi na chroniczny brak gitary basowej w miksie, ale przede wszystkim najpopularniejszy czarny album, tak zwany właśnie Black Album Metallica, na którym to znalazły się piosenki takie jak Nothing Else Matters, Enter Sandman czy Wherever I May Room. Wszystkie największe hity metaliki skomasowane na jedną płytę. Oczywiście Album ten dokonał pewnego rodzaju schizmy pomiędzy fanami na tych, którzy dzielą się na tych przed albumem i na tych, którzy lubią twórczość po albumie lub też lubili ją wcześniej, ale cały czas szanują zespół pomimo nagrania nieco bardziej komercyjnego albumu, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. Ja osobiście należę do grupy, która twierdzi, że zespół rozwinął skrzydła na tej płycie, a późniejsze albumy pokazują tylko jak wszechstronnym i jak... Zdolnym do dopasowania się do sytuacji jest zespół Metalika. Oczywiście taki swoisty konformizm możemy uważać za dużą wadę, za właśnie bardzo popularne określenie, że ktoś się sprzedał. Natomiast ja mogę swoją własną piersią bronić dokonań Metaliki i myślę, że moja niepopularna opinia gdzieś tutaj przetrwa. Wracając jednak do osiągnięć Motorhead, którego sam nigdy nie byłem, przyznaję, zbyt dużym fanem, ponieważ ta granica ciężkości zespołu u mnie została gdzieś wyznaczona na poziomie Megadefu, to uznałem, że to brutalne, szybkie, bezkompromisowe brzmienie, jakie prezentował Motorhead, nie jest do końca dla mnie. Ale musimy, musimy wiedzieć, jak bardzo duży wpływ Kilimster miał na kształtowanie się sceny. Zmarł on na raka Prawdopodobnie był to rak atakujący w dwóch miejscach, na szyi i w mózgu. Zostało to zauważone, ponieważ podczas badania właśnie zostały te guzy wykryte. A badanie było spowodowane pogorszeniem się aparatu mowy Lemiego, który bardzo bełkotał i mało co mówił w trakcie swoich ostatnich dni. Ostatni koncert w dali w Berlinie 11 grudnia, także niecałe trzy tygodnie przed śmiercią muzyka. Wcześniej odbyła się także impreza urodzinowa Lemiego, na którą zjechały się duże osobistości z całego świata muzyki. Byli tam chociażby Lars Ulrich, który, perkusista Metallica, który przesiedział większość imprezy właśnie z Lemim, Zach Wilde, gitarzysta z jego zborna, ale szerzej znany z działalności w Backlabel Society, czy też Matt Sorum, były perkusista Guns N' Roses, Prowadzący całą galę. Odbyła się ona w klubie Whiskey Gogo, jednym z bardziej znamienitych miejsc, które fani muzyki cięższej powinni znać, ponieważ to właśnie w takich miejscach swoje pierwsze koncerty dawała chociażby wcześniej wspominana już Metallica czy, czy Megadeth. W tym, że właśnie barze odbyła się ta cała wielka uroczystość, uświetnił ją także występ Slasha oraz życzenia składane za pośrednictwem połączenia internetowego od chociażby jego Popa, więc muszą Państwo przyznać, że dobry, jaki towarzyski, jaki był na tej całej imprezie, był naprawdę niesamowity. Niestety 24 grudnia właśnie w Wigilię miał lemi swoje 70 urodziny, tylko po to, żeby dwa dni później dowiedzieć się, że jest chory na raka. Wyjątkowo agresywną i w tym stadium już zupełnie niewyleczalną chorobę. Lekarze dawali mu jedynie dwa miesiące życia. No niestety nie udało mu się osiągnąć tego pułapu, gdzie maksymalnie mógł pożyć około 6 miesięcy. Myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym, jak nawet zginął, ponieważ żył bezkompromisowo. Niech państwo wiedzą, że od 40 lat... Pił galon Jacka Danielsa dziennie, to są 2 litry 40% alkoholu. Poza tym palił około dwóch lub 3 paczek papierosów czerwonych Marlboro dziennie. Więc to jest tak naprawdę zmora wszystkich onkologów. Musimy też wiedzieć o tym, że, że zmarł w bardzo, w bardzo oddany samemu sobie sposób, ponieważ postanowił zostać w domu i grał w swoją ulubioną grę wideo automat przewieziony mu z jednego z amerykańskich klubów I, i tak naprawdę do końca był taki jaki był przez całe życie bezkompromisowym artystom który gra rock and rolla w zupełności oddał się schematowi życia jaki jest przypisany tej gałęzi muzyki nie był jak duża część muzyków, oczywiście nie możemy ich za to ganić yy ugrzecznionych przez lata, tych, którzy zmienili swoje nawyki, zmienili swoje wizerunek, tacy, którzy pod wpływem czasu, lat, rodziny zmienili się prawie że nie do poznania. Przypomnijmy sobie Jamesa Hetfielda, który w 91-92 roku opluwał ludzi piwem pitym na scenie, chodził cały czas pijany, i był zdecydowanie osobą, której nie chcielibyście spotkać w ciemnym zakamarku. Natomiast teraz nie usłyszymy na koncercie Metaliki wrzut pod adresem publiczności, lecz wszyscy staną się znowu Metallica's family. Wszyscy będą rodziną Metaliki, dlatego wiecie, rodzina i środowisko, w jakim zaczynają ani przebywać, mają zdecydowanie bardzo duży wpływ na to, jakim się stają. Nie chodzi tu tylko nawet o te nawyki, czy tam żywieniowe, czy to, czy to zachowanie, czy to wygląd. Chodzi często nawet o ideologię. Tutaj idealnym przykładem byłby Roger Waters, który, już na samym początku będąc lewicującym studentem, z matką, która była komunistyczną aktywistką, utwierdził się w tym komunistycznym propagandyzmie za sprawą swojej pierwszej żony, która była jednocześnie i aktywistką komunistyczną, a w późniejszym etapie hipisowską. Dlatego co, a, a całą tą zmianę psychiczną możemy. Bardzo dobrze zauważyć w późniejszej twórczości Pink Floyd, na przykład tam na etapie powiedzmy Animals i The wall a już zwłaszcza w nasileniu przy ostatniej płycie nagranej jeszcze z Rogerem Motorsem przy The Final Cut, której kawałek usłyszymy sobie właśnie teraz. Throw the i can barely define the shape of this moment in time and far from flying high in clear blue skies I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide if you negotiate. The minefield in the pride and beat the nose and cheat code, electronic eyes. And if you make it past the shutdowns to the wall. the combination, open the priest hole for me Will you still hold me Tonight And if I Tak, Final Cut, zdecydowanie najmniej Pink Floydowska płyta ze wszystkich, które stworzyli podczas swojej bardzo długiej kariery. Właśnie w 2015 roku mamy dokładnie 50 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy użyto nazwy Pink Floyd. Będę prawdopodobnie mówił o tym jeszcze w następnych odcinkach, bo na pewno, ale jestem fanatykiem okresu już po Barecie, czyli tego czyli tego niepsychodelicznego i stwierdzam, że te końcowe płyty Pink Floyd czyli na przykład Final Cut, które właśnie przed chwilą słyszeliśmy są najlepszym oddaniem tego, co potrafili zagrać ci muzycy oczywiście w dużej mierze można się z tym nie zgadzać ponieważ na, tym, na tej płycie chociażby David Gilmour gitarzysta i drugi wokalista Zagrał jedynie kilka solówek i nie zaśpiewał żadnej partii wokalnej poza piosenką Nat No John, która jest jedną z najbardziej błyskotliwych piosenek w całej twórczości późniejszego Pink Floydu, którego fanów możemy, tak jak wcześniej w przypadku Metaliki podzielić na dwa sorty, watersowskich i gilmurowskich. Jedni będą uważać, że lepsze są płyty takie jak Momentary "Laps of Reason lub Division Bell, które zostały wydane w 1985 i przepraszam, 1987 i 1994 roku, na których to właśnie prym wiódł David Gilmour razem z resztą jego kompanii, czyli Rickiem Wrightem i Nickiem Masonem, obydwaj stałymi członkami składu Pink Floyd, lub też płyty Watersa, która zaczynają się tak naprawdę już od płyty Animals, kiedy to on sam był głównym projektantem brzmienia, głównym projektantem piosenek, głównym architektem, Tereści, jakie przekazywały te albumy, Animals, The, zdecydowanie The Wall, który jest dziełem niemalże biograficznym Watersa. Późniejszy Final Cut, który dotyka problematyki wojennej, którą niestety inni członkowie zespołu byli już bardzo znudzeni, a jak wiemy Waters przez to, że stracił ojca na froncie II wojny światowej, był bardzo pochłonięty tematem wojennym. I to właśnie wojna o wojna Falklandy, którą toczyła Wielka Brytania z Argentyną, sprowokowały go do nagrania płyty poruszającej tematykę wojenną. Później mamy The Pros and Cons of Hitchhiking, czyli pierwszą słową płytę Rogera Watersa, na której przeżywa on swój najgorszy kryzys, jeśli chodzi o życie związkowe, jeśli chodzi o życie sercowe, ponieważ jest to bardzo dramatyczny obraz mężczyzny zmagającego się z problemami. Miłosnymi, z problemami rodzinnymi, jest to naprawdę poruszająca płyta, ale nieco zagubiona, nieco, nieco pogmatwana, ponieważ konstrukcja utworów, które nie mają tytułów, a mają jedynie, są jedynie godzinami zegara, lub też. Y Pewne powracanie do niektórych fragmentów płyty jest bardzo, bardzo trudne w odbiorze. Później mamy płytę Radio Chaos, z której często śmieję się, że jeśli chcą Państwo usłyszeć brzmienie lat 80., to wystarczy włączyć Radio Chaos, ponieważ są tam wszystkie grzechy taniej elektroniki lat 80., łącznie ze słabym perkusją i tanimi syntezatorami, Według mnie najgorsza płyta, jaką Waters zrobił, czy to solowo, czy to z Pink Floydami. Natomiast to jego dyskografię na ten moment, ponieważ prawdopodobnie pojawi się nowa płyta w ciągu roku lub dwóch, jego dyskografię w tym momencie zamyka płyta Amused to Death, która przeze mnie jest otoczona swoistym kultem, która jest jedną z moich ulubionych płyt, jeśli chodzi czy to o treść, czy to muzycznie. I do nagrywania tej płyty Roger Waters zaprosił takie osobistości jak chociażby Jeffa Becka, który występuje tam na gitarze. I nie ukrywam, że Ambience to Death sprawia mi pewien problem, ponieważ kiedy polecam tę płytę swoim znajomym, nie wiem, co powiedzieć im na samym początku, czy, czy lepiej zamknąć oczy i posłuchać tego klimatem, atmosferą, jaką ta płyta nam serwuje, czy też może lepiej usiąść i zacząć czytać po kolei wszystkie teksty, w, mając muzykę jedynie w tle. Nie jestem w stanie sobie odpowiedzieć po dziedzinie na to pytanie, chociaż z czasem skłaniam się, do opcji pierwszej, że lepiej po prostu wczuć się w tę muzykę, nawet jeśli nie będziemy rozumieć o czym ktoś śpiewa to sama ta niemalże sakralna atmosfera pozwoli nam na lepsze wchłonięcie treści całego albumu, który jest naprawdę jedną z najbardziej niedocenionych perełek, jakie przychodzą mi w tym momencie do głowy próbowałem utrzymać się w tej tematyce wojennej przez cały czas, ponieważ przyszła mi na myśl kolejna piosenka i właśnie Motorheadu z mojej ulubionej zdecydowanie płyt tego zespołu 1916, która, która była, z której piosenka Love Me Forever była puszczana właśnie jako pierwsza piosenka podczas dzisiejszej audycji, na co na co płyta samym swoim tytułem wskazuje na to, że jest to tematyka wojenna, 1916 to rok rozpoczęcia pierwszej wojny światowej i właśnie część, ponieważ nie całość, część utworów dotyka tematyki głównie pierwszej wojny światowej, i zwłaszcza otwór tytułowy, który niedługo usłyszycie. Natomiast warto by wspomnieć, że Kilimster był wielkim fanatykiem militariów. Oglądając dokument o nim, który ma tytuł po prostu lemi, zobaczyłem, jak wielką kolekcję ten człowiek zgromadził w ciągu kilkudziesięciu lat swojego życia. Oczywiście to kupa czasu, ale... Kiedy zobaczyłem, że w jednym pokoju ściany są wyłożone tylko nożami SS-manów, oczywiście tutaj nie mam zamiaru propagować nazizmu i zachwycać się faktem, że byli to SS-mani, natomiast cała ściana zawalona sztyletami i nożami, bagnetami niemieckich wojsk, czy na przykład zajęta... Połowa przestrzeni w garażu replikami czołgów, ponieważ to głównie chodziło o niemieckie militaria. W dużej mierze, oczywiście nie tylko, ale w dużej mierze właśnie niemieckie, wermachtowskie czy to SS-mańskie militaria. Sami moglibyście Państwo często zobaczyć go w jego kreacji, ponieważ, ponieważ podczas koncertów Waterhead Lemi występował zawsze w bardzo podobnej stylistyce. Bardzo, bardzo konsekwentnie dobierał swój strój, który wyglądał niczym mundur dopiero kapelusz, który dodaje takiego jankeskiego, amerykańskiego klimatu przełamywał tę całą brołę natomiast on sam wyglądał niczym postać wyjęta z filmów propagandowych III Rzeszy co, co, co pokazuje, co dodaje dodatkowej tej ciężkości i atmosfery do muzyki jaką grali natomiast teraz bardziej refleksyjnie i melancholijnie teraz kawałek, który obiecywałem już przed chwilą 1916 z płyty o takim samym tytule Thank mm -hmm. Oh, no Other. And I fell by his side, and that's how we died, clinging like kids to each other. And I lay She never came Tak, to właśnie jedno z najbardziej smutnych, najbardziej takich grobowych piosenek w całym repertuarze Motorhead. I nie ukrywam, że przy okazji jedno z moich ulubionych. Właśnie w tym momencie, kiedy puszczałem ją, ponieważ ja sam w trakcie, w trakcie puszczenia muzyki, ja sam jej słucham, czytałem komentarze, które są na serf, na portalu YouTube. I jestem cały czas niezmiernie poruszony. Pamiętam ostatnio, kiedy słuchałem piosenki. Till the, till the End właśnie zespołu Motorhead z ich ostatniej płyty Bad Magic z tego roku, był tam komentarz, który brzmiał mniej więcej tak mam nadzieję, że nie będzie ta piosenka tym samym czym Hurt było dla Janego Cash'a, a jeśli Państwo wiedzą, to piosenka Hurt, która w oryginale jest wykonana przez zespół Nine Inch Nails Trenta Reznora była skowerowana przez Janego Cash'a na jego bodajże ostatnim albumie American Fall i teledysk, który był razem z tą piosenką jest swoistym epitafim, jest bardzo, jest bardzo refleksyjnym obrazem, takim niemalże portretem grobowym artysty. Nie ukrywam, że po raz pierwszy słuchając Hurt tak przesyciłem się tą atmosferą melancholii, dekadentyzmu i katastrofizmu że potem trzy dni w mojej playliście gościły tylko jakieś smutne kawałki i cały czas walczę ze sobą, żeby nie puścić właśnie tego utworu ponieważ jest to naprawdę świetna kompozycja świetna piosenka, której być może nie będą mieli szansy państwo usłyszeć ponieważ taki typ muzyki nie jest w powszechnym obiegu radiowym a skoro już dzisiaj, skoro już dzisiaj postawiłem na taką melancholię i na taki smutek, to, to proszę bardzo pojedźmy dalej w tym rejs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 Yeah. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Every I'm mm -hmm. Johnny Cash w mistrzowski sposób przejął tę piosenkę. Na pewno znają Państwo sytuację, kiedy to piosenka jest bardziej znana w coverze niż w oryginalnym wykonaniu. Najbardziej oczywiste przykłady tutaj w tym momencie to dla mnie czy on Heaven's Door w interpretacji Guns N' Roses, a oryginalnie Boba Dylana, lub właśnie ten Bob Dylan jest jakoś taki bardzo poszkodowany przez, przez tą opinię publiczną, ponieważ drugim takim idealnym przykładem byłoby All Along, The Watchtower w wykonaniu Jimmy'ego Hendrixa, i właśnie ta piosenka również należy do Boba Dylana, jednego z prawdopodobnie najbardziej płodnych twórców XX wieku, który co może zainteresować od kilkunastu lat cały czas jest wymieniany w gronie tych, którzy mogliby otrzymać literacką nagrodę Nobla za tak naprawdę cały kształt jego twórczości, co byłoby tak naprawdę jedynym bezprecedensowym wydarzeniem, gdyby to muzyk zdobył tak prestiżową nagrodę, jedną z najbardziej prestiżowych, jakie chyba można otrzymać. Chociaż dodajmy, że Bob Dylan zdobył wyjątkowo prestiżową nagrodę i to też w sytuacji, która nie miała precedensu, ponieważ w filmie bodajże który miał swój tytuł po angielsku Nice Boys, już nie wiem jakie jest tłumaczenie na polski na pewno jakieś horrendalne z Michaelem Douglasem w tym filmie z 2000 roku była ścieżka dźwiękowa wyjątkowo udana i jeden z utworów został skomponowany przez Boba Dylana tenże utwór sprawił, że cała ścieżka dźwiękowa, cały ten miks ścieżki dźwiękowej, który ukazał się razem z premierą filmu, został nagrodzony Oscarem za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Jednakże Akademia powiedziała wyraźnie, że nagroda wędruje do Dylana. Nie wędruje do tego, kto był odpowiedzialny za zebranie wszystkich muzyków, za połączenie tych tej, tej, tej wszystkich kompozycji w jedną całość, za, za wiecie, dopasowanie, dopasowanie tego do filmu a nagroda powędrowała do samego Boba Dylana. Ta piosenka to Things Have Changed, która początkowo miała ukazać się na płycie Time of Mind, czyli jego opus magnum z 1997 roku. Niezwykle dojrzałej, niezwykle pesymistycznej w odbiorze płycie. Jednakże Things Have Changed czekało, wegetowało, żeby ujawnić się jako specjalnie ekskluzywna piosenka właśnie do, do tego filmu. Cały czas... Myślę, czy wielką zbrodnią byłoby zaprezentować ją na antenie, ponieważ głos Boba Dylana, zwłaszcza ten późniejszy, niezwykle szorstki, niezwykle surowy, trudny w odbiorze, nie jest czymś, co, co możemy spotkać w jakiejkolwiek w sumie stacji radiowej, może poza piosenką To Make You Feel My Love, tak. To Make You Feel My Love, która jest tak naprawdę dostępna w całej Ameryce, w każdej szafie grającej, tej takiej na pieniążek, jaką Państwo mogli zobaczyć w filmach ale tak, myślę, że pozwolę sobie dokonać takiej zbrodni i zaprezentować wam właśnie piosenką, piosenkę Things Have Changed, która jest zdecydowanie, jeśli chodzi o liryczną stronę muzyki, jest moją zdecydowanie ulubioną faworytką, jeśli chodzi właśnie o tekst. the sapphire sky W oświadczeniu na łamach bodajże Facebooka zespół w postaci już teraz tylko Mikeiego D i Phil'a Campbell'a zespół Motorhead oczywiście wydał oświadczenie, żeby żeby spędzić najbliższy czas nie tyle w takiej zadumie, tylko w taki sposób, jaki spędziłby właśnie Golemi a z racji nadchodzącego Sylwestra, który patrząc na dzisiejszą datę, bo oczywiście będzie różna od tej, która będzie kiedy będzie to opublikowane, to dzisiaj mamy dzień przed Sylwestrem Także jutrzejsza zabawa zapowiada się szampańsko i będzie to, raczej, będzie to raczej picie kolejki za teraz już niestety za pamięć, niestety a nie za zdrowie Lemiego. E, powiedzieli, żeby grać jak najgłośniej muzykę i często widziałem komentarze, że moi sąsiedzi może nie znają Motorhead, ale prawdopodobnie przez na, w ciągu najbliższych kilku godzin będą go znali bardzo dobrze. Kto wie, może zaproszę nawet policję do moich drzwi. Zastanawiam się, czy wyrwać wasz państwo, z tego letargu, który udało mi się zgotować tutaj tą melancholijną muzyką i, i puścić może coś bardziej energicznego. Myślałem nad kawałkiem, który, z którym Motorhead jest najlepiej kojarzony, na najbardziej rozpoznawalny kawałek, bo jak dobrze wiemy, każdy zespół ma jedną piosenkę, która sprawia, że jest bardziej rozpoznawalny, jest, jest jakąś bardziej ikoniczną piosenkę. Oczywiście są wykonawcy, tacy jak właśnie przed chwilą prezentowany Bob Dylan, u, u których niełatwo jest znaleźć tą jedną perłę pośród tej szuflady ze skarbami. Natomiast tak, myślę, że pozwolę sobie na zaprezentowanie piosenki z albumu z 1980 roku, z, tytułu, z albumu Ace of Spades i to będzie piosenka tytułowa, czyli ta, w której Lemi, jeśli chodzi o warstwę tekstową, najlepiej oddał temat... Całego motorhelu i klimat jaki towarzyszu zespołowi, ponieważ jestem linika, you know, I'm born to lose and gamble is for fools, but that's the way I like it, baby, I don't want live forever. tym właśnie kawałkiem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że pozostaniecie w tak samo dobrej energii, ale jednocześnie utrzyma się nad Wami ten nieco melancholijny nastrój, który mam nadzieję udało mi się wytworzyć w ciągu tej ostatniej niecałej godziny, którą spędziliśmy razem. Następny odcinek podcastu będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, na pewno w przyszłym tygodniu. I skupimy się tam w dużej mierze na postaci Nika Cave'a, który ostatnio jest tym, który wstaje ze mną, kiedy budzę się i tym, który sprawia, że idę spać. Natomiast ja dzisiaj dziękuję za odcinek. Michał Szymański z tej strony Sound Do zobaczenia wkrótce.